Witam wszystkich przybyłych na sesję. Wznawiam porządek obrad 60. sesji Rady Miejskiej w Kowarach. W dniu wczorajszym przerwa nastąpiła w punkcie trzecim, to jest pytania, interpelacje. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Bóg chce złożyć interpelację. Nie widzę. Przechodzimy do punktu czwartego w porządku obrad. Punktem czwartym jest sprawozdanie Burmistrza Miasta Kowary z działalności między sesjami. Proszę bardzo, czy ktoś ma Państwa pytania do Pana Burmistrza? Proszę Pani Ania. Panie Burmistrzu, 5 listopada brał Pan udział zgromadzenia w zgromadzeniu Związku Gminy Kartonowskich w sprawie utworzenia zakładów budżetowych spółki i w takim spotkaniu Zmiany w tak zwanej ustawie świedziowej powodują to, że samorząd Jako ścieżka, to bezpośrednie przekształcenie z. Nie likwidujemy, nie powołujemy spółki, nie likwidujemy zakładu budżetowego, tylko z zakładu budżetowego przekształcamy spółkę. Co z punktu widzenia e, pracowniczego jest o tyle łatwiejsze, że mimo tego, że przy przejściu w tym pierwszym wariancie do nowej spółki z likwidowanego zakładu. Pracownicy mogliby nie rościć sobie tutaj odszkodowań, ale w konsekwencji istnieje takie zagrożenie, że jeżeli pracownik pójdzie do, do sądu, to mimo tego, że przechodzą zakładu do zakładu zostaje, zostają wszyscy zatrudnieni, na tych samych warunkach istnieje taka możliwość prawna wystąpienia o odszkodowanie wobec likwidowanego właściciela, który likwiduje zakład. Ale to nie jest rzeczą najważniejszą. Najważniejszą rzeczą w tym były kwestie pozwolenia zintegrowanego i wszystkich pozwoleń, całego pakietu pozwoleń, które wydaje Urząd, urząd Marszał Polski. Dlatego też dzień później pojechaliśmy wspólnie z panem dyrektorem e, Związku Gmin dla gminy. Dla y, gminy nie rodzi żadnych konsekwencji. Jest to, jak, jak byśmy powiedzieli, jest to obowiązek e, wobec nowej ustawy, która prowadziła zmiany e, do, do tej ustawy śmieciowej, w której były prowadzone zmiany. Jest to, jakby, jakby to powiedzieć, jeżeli my tego nie przekształcimy e, do nowego roku, to po prostu nie będziemy działać zgodnie z bo zostaną zabrane nam wszystkie zezwolenia i koncesje. Jeżeli nie powołamy spółki, bo samorząd nie może zarządzać yy, tymi wysypiskami czy centrami socjalnymi. Tak, mówi więc tutaj m, m, nic nie możemy w tym A dążymy do tego jako zarząd i zgromadzenie, yy, żeby w jak najprostszy sposób, jak najmniej dotkliwy dla i pracowników i dla całego systemu związanych yy, z, z, yy, z gospodarką odpadów yy, przeprowadzić ten proces. Proces, który wymagany jest prawo przez ustawę. Tak Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie Panu Burmistrzu odnośnie spotkania w sprawie drogi wojewódzkiej 366. Czy na tym spotkaniu y, zapadły jakieś już decyzje? Czy tego pytania Pan mówi, że dla miasta Kowale, nie rodzi to przykształcenie, o tym mówimy, bo Związek Mikarz obecnie będzie słowo, z tego co rozumiem, tak? Nie. Nie, nie, wiązce... A, gmin. Go... Związek Gmin nie może być został powołany. Natomiast, e, m, natomiast zakład budżetowy e, jakim jest centrum segregacji odpadów jest stuprocentową jednostką e, związków Gmin Karkonowskich. Nie poszczególnych udziałowym poszczególnych gmin, tylko spółka będzie teraz stuprocentową spółką udziałem związków Gmin Karkonowskich. Rozumiem, tylko w tym wypadku tak. Przepomnieliśmy to zakład budżetowy i to może Zatem to może pan zarabiać? To znaczy nie to nie chodzi to znaczy, to o Ja tłumaczyłem, Nie, ale to, że nastąpi, to na tym nastąpi, nastąpiła zmiana w ustawie o gospodarce odpadami i w tej ustawie wyraźny zakus nie pamiętam artykuł 100 któryś tam e, mówi o tym, że e, nie mogą zarządzać jednostki samorządu terytorialnego, a nie. związek gmin jest na prawach jednostki samorządu terytorialnego, bo jest to związek gmin samorządowych powołanych w określonych ceny. I, Rozumnie, i, i teraz to jest podobnie jak byłem pan w Radzie Nadzorczej w Kapeliku. Kapelik był stuprocentową spółką e, miasta. To jest na tej samej zasadzie, że e, teraz przekształcony zostanie zakład budżetowy w spółkę, spółka będzie miała 100% udziału Związków związku gmin karkonowskich, spółka nie będzie posiadała majątku, bo cały majątek będzie właścicielem będzie związek gmin karkonowskich i ten majątek w spółce będzie dzierżał. Ja rozumiem, ale no, taka jest tendencja przynajmniej spółki, że spółka powinna e, zarabiać, a nie powiedzmy tam wydatkować tyle, co powiedzmy zarobiła. Tak, taka jest mentalność powiedzmy zakładu budżetowego, a, a troszeczkę inna mentalność jest spółki. E, ja chciałem się zapytać, kto będzie wchodził, w jaki sposób będzie zarządzana ta spółka, chodzi mi o radę na to, czy tworzą, bo tak ołako, na pewno powstanie i tak dalej, wszystkie te, kto będzie, w, w jaki sposób ona będzie powiedzmy przed przez gminę Kowalę. Gmina będzie realizowana poprzez zasiadającego w zarządzie Związku Gmin Karkonowskich, ponieważ słucha będzie podlegała pod, pod Zarząd Związku Gmin Karkonowskich, czyli wszyscy pójtowie burmistrzowie, którzy zasiadają w zarządzie Związku Gmin Karkonowskich, będą decydować, tak samo jak do tej pory decydowali o bieżących sprawach zakładu budżetowego, tak samo będą decydować teraz o bieżących sprawach, a o sprawach kierunkach ważnych rzeczach będzie decydował zgromadzenie, które reprezentowane jest przez zarząd, czyli przez wójtów, burmistrzów, jak również przedstawicieli wybieranych przez e, w naszym przypadku zasiada pani Rada Pierwsza. Radna ja rozumiem pani Burmistrza, ale de facto tak. każda spółka tak. ma radę nadzorczą. Kto będzie wchodził w skład Rady Nadzorczej Burmistrzowi i bójtowi, jak w chwili obecnej? E, czy zasiadać radę trzeba mieć e, w samorządzie, czy spółka skarbu państwa? Ja to rozumiem, tylko chodzi mi o taką sytuację, czy w chwili obecnej, jak powstaje spółka, powstanie nowa Rada Nadzorcza. i będzie nowy skład Rady Nadzorczej, który będzie powiedzmy nadzorową pracę spółki. Takie są zasady powiedzmy nadzoru, powiedzmy tutaj Rady Nadzorczej przy spółce. Mimo to, że ona będzie tutaj podlegała, tak Pan twierdzi, powiedzmy nadzorze, główny dług będzie podlegał głównym wytycznym płynącym z gmin, ale będzie Rada Nadzorcza, która będzie kierowała pracą spółki. Dlatego chciałem zadać pytanie, czy burmistrzowie i przedstawiciele Rad Gminy, które są w chwili obecnej zarządzie w związku w Gminy Karkonowskiego będą wchodzić również w skład Rady Nadzorczej tej spółki. Ale Panie Radny, nie można być zasiadać w spółce jako właściciel poszczególnych że burmistrzowie zasiadają jako przedstawiciele właściciela, tak? Czyli Związku Gmin Tylko nie no, pamiętajmy nie, nie jeżeli tak, nie. Ale nie tak, skończyć, to... panie, panie, panie Nie Proszę. można zasiadać jednocześnie będąc właścicielem, zasiadać w Radzie Nadzorczej. E, ustaliliśmy, że Rada będzie trzyosobowa i e, nie wiem na dzień dzisiejszy, kto będzie zasiadał w, e, w Radzie. Chodzi o to, żeby też jak najmniej e, narazić spółkę na. Wszyscy, którzy są współwłaścicielami, czyli każda gmina będzie miała swojego przedstawiciela w Radzie no ale to są, to są koszty, koszty nie, nie, nie, nie, niepotrzebne. koszty będą. Ja rozumiem, powstanie Organizacyjne Zadecyduję... spółki już powstał, tak? I na bazie tego tematu panowie prowadzają jakby tą spółkę w życiu. Tak? Ja jeszcze raz podkreślam. Właścicielem spółki będzie Związek Gmin Związek Gmin Karkonowskich, cały Zarząd Związku Gmin Karkonowskich, czyli wszyscy wójtowie i burmistrzowie będą jako przedstawiciele, właścicieli decydować o spółce. Spółka zgodnie z prawem musi posiadać Radę Nadzorczą. Ile osób będzie zasiadało w Radzie Nadzorczej, to jest mi w tej chwili trudno powiedzieć. Zadecyduje o tym zgromadzenie. Zgromadzenie wspólników, które będzie podejmowało, zgromadzenie Zgromadzenie Związków Klinek które będzie podejmowało decyzję o przekształceniu zakładu budżetowego w spółkę. To nastąpi jutro, ale wydaje mi się, że zgromadzenie no, nie będzie chciał podnosić kosztów utrzymania tej spółki i z każdej gminy wyłaniać członka Rady Nadzorczej. Tak wydaje mi się, że to są zbytecznie wydane pieniądze, a przedstawiciele Wszystkich, e, e, wszystkich gmin, którzy są zarządziem Związku e, Gmin mają bezpośredni wpływ i nadzorują tą pracę w e, miejscu. W sposób oczywisty, ja... że będą koszty zwrotane z utrzymaniem złotych, Na wysypisku będą większą opracowując. Co będą? Przyski, ja, ja, Wszystkie ceny ja ustala słowo. zgromadzenie Związków Winnych Atlantyckich. Tak jak zawsze, co roku przedstawiane jest y, sprawozdanie z budżetu, z realizacji budżetu i uchwalane są na podstawie e, realizacji zadań ustalane są stawki. To nie ustala spółka sama sobie, e, tylko ustala... Wszyscy wójtowie i burmistrzowie zasiadający i przedstawiciele poszczególnych e, z poszczególnych rad. Przedstawiciele, którzy są wytopowani do, do z, Zgromadzenia zgromadzenia. Wczoraj z Panem Przewodniczącym e, zgromadzenia Związku Wielkiego. No ale każdy... każdy... Ja się... przepraszam bardzo, ja e, muszę jakiś porządek wprowadzić. E, wchodzą Państwo sobie w słowo. E, może w kwestii, powiem oczywiste zdanie, ta spółka musi powstać, bo wysypisko nie może pracować w takim kształcie, jak obecnie e, pracuje i dlatego jest tworzona ta spółka i to jest jakby e, nie, niezależne od żadnej rady e, gminy, która wchodzi w skład związku gmin karkonowskich. Spółka musi powstać, e, ponieważ przepisy e, obligują do tego, że może działać tylko i wyłącznie na zasadzie e, spółki, a co do tego e, jak będzie wyglądał nadzór nad spółką, na pewno nie rozstrzygniemy my tu przy tym stołu, ani pan burmistrz, także mi się wydaje, że zbędna dyskusja na dzień dzisiejszy na ten temat. No, ale to, to trzeba powiedzieć dodatkowe koszty to jest coś podobnego twory co i K. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma pa z Państwa pytania do pana burmistrza odnośnie sprawozdania pana burmistrza? Nie widzę, dziękuję bardzo panie burmistrzu. Przechodzimy do punktu piątego, w którym jest rozpatrzenie projektów uchwały swego akumentej głosy, że są radni, którzy nie byli na komisji, na której omawiane było projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy miasta Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego od roku 2014. W związku z tym ja zaproponuję Pół godziny przerwy. Ta rada się mogła spotkać w biurze rady e, celem tego omówienia e, tego projektu uchwały e, i, i żeby radni ci, którzy nie byli na, na, na posiedzeniu komisji, mogli się sześć, e, To ja, panie przewodniczący, proponuję, żeby w tym, w przed, przed tym punktem. Ale no, no, no, moja propozycja już padła, i ogłaszam dwie godziny przerwy. była omawiana na posiedzeniu Komisji Budżetu. Proszę Pana Przewodniczącego odnośnie... Uchwała, uchwała. Zosta uchwała została omówiona, nie została zaopiniowana, ponieważ Komisja budżetowa wypracowała na to stanowisko odnośnie stawek podatku od nieruchomości. I tu Panie Przewodniczący, chciałem złożyć wniosek formalny co do zmian w projekcie uchwały dotyczącej stawek podatku od nieruchomości. I tak składam wniosek formalny, aby w punkcie a od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ze względu na sposób zapraktowania w ewidencji gruntów i budynków yy, kwota była 0,85 grosza od 1 metra kwadratowego. Wszystko czy ja muszę wszystkie wnioski po kolei składać i tak. mogę czy muszę każdy zastąpić? Czyli jeden, jeden wniosek. Dobrze, w punkcie, w punkcie C odporu. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzeniu opłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego, stawka wynosiłaby 0,37 grosza od 1 m2 powierzchni. W punkcie drugim od budynków lub ich części Po punkcie D związanych z udzielaniem świata, przepraszam, punkt A związanych y, części mieszkalnych 0,68 grosza od metra kwadratowego. W punkcie B związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 20 ,90 zł. 90 groszy od metra kwadratowego powierzchni użytkowej. W punkcie C zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem średnim 10 ,65 zł. 65 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni. Dobrze. tak W punkcie E pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie obowiązkowej statutowej działalności użytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 7 złotych 30 groszy zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Punkt trzeci pozostaje bez zmian. To jest stanowisko wypracowane przez y, Komisję Budżetu Planowania i Finansów. Y, ta propozycja, którą teraz jako wniosek formalny została zaopiniowana pozytywnie przez wszystkich obecnych na Komisji Budżetu Planowania i Finansów. Proszę o przegłosowanie mojego wniosku. Dziękuję bardzo. Proszę. Na przykład udział w podatku od osób fizycznych, który posiadamy. Z roku na rok ten udział w podatku rośnie. Ostatni wzrost 430 450 20 zł. 20 Czyli wzrost udziału naszego podatku dochodowego nie wiąże się w tym, z tym, że został podniesiony podatek dochodowy czy próg, próg gmin, samorządów w udziale. Nie. Mieszkańcy zarabiają więcej, mieszkańcy pracują, mimo tego, że jak deklaracje chciałbym ukazać, jest w kowarach w tej chwili około 8 tysięcy, mieszkańców. Wskaźnik, który świadczy o zasobności mieszkańców i wiąże się z subwencją, spowodował to, że Szanowna Rado, na rok 2014 subwencja dla naszego miasta zmniejszy się o 399 361 Moje pytanie brzmi, skąd ma brać pieniądze na to, że ma, miasto mogło żyć miasto by mogło funkcjonować? Z podatku łyżnego, z podatku rolnego, gdzie to jest ogólne 2%? Najwyższym udziałem jest podatek od, od, od nieruchomości yy, dzierżawy, sz Szanowna z tego miasta, z tego miastu żyje. Państwo, jako radni, powinniście zadbać o kondycję tego miasta, a nie powodować, że miasto się cofa, bo miasto się cofa, w realnych pieniądzach tracimy. To jakbyście Państwo poszli do swojego szefa i powiedzieli szefie od przyszłego roku, ja chcę 4% mniej zarabiać, a przyszli do żony, powiedzieli, kochanie, kupię Ci nowy samochód. Zastanówcie się Państwo na tym temat. To nie populizm decyduje. Mówienie o tym, podejmowanie decyzji, Szanowna Rado, to spoczywa tak samo na dla Państwu, dla jak i na mnie. Decyzji, które są może niepopularne dla przeciętnego mieszkańca. Ale wzrost podatku, który żeśmy zaproponowali na mieszkanie w metrowym w yy, kwocie yy, 12 zł rocznie, to jest żaden wzrost. A my nawet ze zwyżki tego podatku nie dogonimy straty, którą mieliśmy, bo zwyżka miała dać miasto około 250 tysięcy, a my straci, stracimy pieniędzy, z subwencji stracimy 399 tysięcy. Stracimy również na oświacie, bo jest mniej dzieci, jest mniejsze, będzie mniejsza subwencja. Więc jeżeli, jeżeli, możemy myśleć o rozwoju naszego miasta, o, o inwestowaniu w mieście, o poprawie warunków życia naszych mieszkańców, to pomyślmy globalnie, nie pomyślmy indywidualnie. O mnie, o mojej sprawie, o moich garażu, o moim spremie, tak? Pomyślmy, jak to Rada powinna pomyśleć, o po całym mieście, w gospodarce tego miasta. Chciałem Państwu powiedzieć, że 5 listopada syn e, Fabryki Dywanów sprzedał ostatnie, e, ostatnie parę. Więc e, w, były tereny, były fabryki dywanów, były, były tereny przemysłowe, tereny rozpoczną, e, już funkcjonują, ale w będą pełni funkcjonowały. Z tego tytułu też będziemy mogli mieć e, określone podatki. Ale nie w tej chwili. Nie na dzień dzisiejszy. Bardzo bym prosił się o zastanowienie się nad dobrem tego miasta i czy stawka wzrostu podatku na mieszkaniu rocznie 12 złotych jest to ogrom dla nas. Przy tych propozycjach, które Państwo dawacie, nie wiem, może 70 tysięcy będziemy mieli wzrostu, 70 tysięcy minus 380 prawie tysięcy, to jesteśmy 310 tysięcy, jeszcze w realnych pieniądzach, bo biedniejsi, Ponieważ jak do tej pory nic nie wpłynęło na to, żeby to miasto mogło się dzięki Państwu w jakiś sposób odbić od, od dna. A mamy rzeczy mnóstwo Tylko pytam się z czego. A podatek od nieruchomości jest to podstawowym podatkiem, który Państwo przez ostatnie trzy lata podnieśliście tylko o 2% w realnych pieniądzach. Czyli jesteśmy poniżej inflacji. Bardzo bym prosił, żebyście się Państwo nad tym temat Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Pań i Panów Radnych w kwestii? Proszę bardzo. Przez organizację pożytku publicznego. Propozycja jest 0,37 zł od jednego metra kwadratowego od powierzchni. Kto z Państwa, Panów Radnych jest za przyjęciem tej propozycji? Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Propozycja została przyjęta. E, w paragrafie drugim od budynku lub części a mieszkalnych Propozycja 0,68 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni budżetowej. Proszę. Kto jest z za przyjęciem? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Propozycja została przyjęta w paragrafie 2b związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynku mieszkalnym lub zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Propozycja 20 złotych dziewięćdziesiąt groszy od jednego metra kwadratowego w powierzchni użytkowej. Proszę o zagłosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem propozycji? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. w punkcie A będzie kwota 0,85 zł, B 4 ,51 zł, 51 groszy, C 0 ,37 zł, 37, czyli 37 groszy. W paragrafie drugim od budynku ludzi części A 68 groszy, 0,68 zł, B 20 złotych 90 groszy, zł, C 10 złotych 65 groszy, zł, d 4 ,63 zł 63 grosze, e 7 ,30 zł 30. Przeczytam projekt uchwały. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z 12. listopada 2013 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Treść uchwały zawarta została w paragrafie pierwszym, paragrafie drugi. Przepraszam, w paragrafie pierwszym, pierwszy, drugi i trzeci, paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary. Paragraf trzeci z upływem dnia 31 grudnia. 2013 roku traci mosku uchwała nr 19 łamane przez 120 łamane przez 11 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie określania stawek podatku od nieruchomości. Paragraf czwarty Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa i ma zastosowanie od roku podatkowego 2014. Kto z panów, panów jest za przyjęciem uchwały proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wcinał? Nie widzę, stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 5b projekt uchwały Rady Miejskiej w Pogarach w sprawie określenia stawek podatku o środków transportowych. Uchwała była omawiana na posiedzeniu pozytywnie. Komisji Budżetowej. Została zaopiniowana pozytywnie. Czy ktoś z Państwa w sprawie uchwały może zabrać głos?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 19 przez 119 przez 11 Rady Miejskiej w Gowarach z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie określania stawek podatku od środków transportowych. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Domnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2014. Roku. Kto z Państwa Radnych za przyjęciem uchwały, proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo, stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 5. C. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy międzynarodowej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014. Czy ktoś jeszcze w sprawie projektu uchwały? Proszę panu Burmistrzu. Panie Przewodniczący, Tak, Jeszcze raz że że uchwała została, została wypracowana przez same organizacje pozarządowe po, poza e, i organizacje i wyrabia rady, rady pożytku publicznego na Społeczną konsultację. Dziękuję Panie bardzo. Proszę. Panie Burmistrzu, a kiedy obradowała rada pożytku publicznego? Bo ja nie zostałam zawiadomiona, że jest takie spotkanie. Pani radna, ja nie opowiadam, bo jest kwestie związane z, z tymi wszystkim rzeczami, no to proszę do, do pana Jana ojdana. Dla mnie jest, to jest to, to, to odbyło się ustalenie momentu, odbyło się konsultacje. Osobiście byłem na konsultacjach. Koware w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy miasta Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozostałych publicznego w roku 2014. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Treść uchwały zawarta została w paragrafie od 1 do 11, paragraf 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary. Paragraf 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z, pań, z Panów Radnych za przyjęciem uchwały? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Jedna dwie osoby, Stwierdzam. Którym... uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 6 porządku obrad sprawy różne. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa w sprawozdaniu chciałby zabrać głos? Nie widzę. E, zamykam 60 sesję Rady Miejskiej. Dziękuję Radnym.